uczył misjonarz, co co odwiecznym obyczajem taką brodę miał, że łatwo mógł być świętym Mikołajem. Ach, przedziwna jest to szkoła w pięknym daktylowym lasku, a że nie ma w niej tablicy, dzieci piszą kijkiem w piasku. Gdy są głodne, nauczyciel trzęsie palmo, a w tej chwili do otwartych gęb tych brzdąców leci z góry sto daktyli. W pierwszej ławce Ale tak się tylko mówi Bo najświeżej siedli trawcy Nauczyciel tak powiada Powiedz moja małpko mała Masz dwie fiki Trzy dostaniesz Ile razem będziesz miała Ani jednej Ona mówi Jak to moja małpko droga Bo je ja oddam Murzynkowi, Lubi fiki goga goga Ale w szkole tak jest zawsze Kto pracuje swego dopnie Prze to małpka i murzynek Najświetniejsze mają stopnie Po trzech latach tej nauki Nauczyciel wyjął z brody Różne książki i zabawki Pilnym dzieciom na nagrody Dał coś temu i obemu. Potem mówi do małpeczki Ty i małe murzyniątko Dostaniecie te książeczki Szymałpka i cóż widzi Książka śliczna, barwna, nowa A z okładki się uśmiecha Nasz koziołek spacanowa. Fikiniki Fiki-miki, rzekł murzynek Przeczytawszy aż do końca Kędy mieszka ten koziołek Na wschód czy na zachód słońca Chodźmy Aż na koniec świata Poprzez kraje rozmaite Aż znajdziemy koziołeczka I złożymy Wizytę. Nauczyciel im powiedział Takie o tym jest Me zdanie Że koziołek w Polsce Mieszka bo po naszemu w Lechistanie Jest to kraj ogromny Wielce, śliczny jakby malowany A na zimę Z Lechistanu przylatują tu bociany Rzekł im czule Salem, Salem kiedy żegnał ich przed progiem, co oznacza w naszej mowie dzieci, idźcie z Bogiem. Najpierw trzeba list napisać, rzekła małpka Potem w lesie napisali list na liściu, a wiatr niechaj go poniesie List ten leciał sto dni prawie Masz raz w Polsce, wcześnie z rana, rzekł listonosz do koziołka List przynoszę proszę pana, a on woła Pani żona, niech majteczki niech mi wypierze, bo to pewnie mnie zaprasza król Afryki na wieczerze I To czy zobaczę, czy tak, ta, aż wykrzyknął, bardzo mili dwaj smarkacze Pani kozo, dla mych gości przyrządź smacznie groch z kapustą. Bo gdy mi przyjdą złożyć, niech podjedzą sobie tłusto. Kiedy przyjdą, pyta żona wedle mego obliczenia, zdążą tutaj, rzekł matołek, w dzień Bożego Narodzenia. Boga znalazł sobie kłopot nowy, myśląc, kto by ich na Polski konsul miał córeczkę, co się nazywała Ewa, a tak ślicznie szczebiotała, jak słowiczek kiedyś wiewa. Ja was dzieci uczyć będę, bo to żadna wielka sztuka. I codziennie już od rana zaczynała się nauka. Chrząszcz, uczy Ewciak. Powtórz, małpko, powtórz, zmyku, małpka mówi, ale czuje, że ma odcisk na języku. Murzynkowi, gdy powtórzył, też nie wyszło to na zdrowie, bo gryzł słowa tak, że złamał jeden ząb na każdym słowie. Lecz o dziwo miki już piosenki polskiej śpiewa, a murzynek wdzięcznie pyta, jak się Ewcia dzisiaj miewa. 207 łez spłynęło, kiedy z Ewcią się żegnali, aż murzynek urzekał cicho dalej. Córka arabskiego księcia, co niezmiernie był bogaty, na ulicy ich dojrzała poprzez złotem okno kraty. Była zła, a dnudów zaś od poran. Nogą tupie i tak woła, przeprowadźcie mi tych dwóch, kali i prowadzą na pokoju. Wtem krzyknęła ci Miki, bierze na mnie przytomnie i tak woła, małpko, małpko. Jakoś ty podobna do mnie Tamta także ku niej goni I wyciąga też ramiona Nagle brzęci coś leży Cała pokrwawiona Bo nieszczęsna Wcale tego nie odgadła Że ujrzawszy samą siebie Uderzyła w szkło zwierciadła Krzyknęła zła dziewczyna, wystrojona jakby kukła – dajcie jej pięćdziesiąt batów za to, że mi lustro stłuchła. Do nóg padł jej goga-goga i tak błaga ją ze łzami. – Przebacz jej, bo jest niewinna. Zmiłuj, zmiłuj się nad nami. – Ona na to wziąć i jego. Niechaj wióry z nich polecą. Jestem dzisiaj tak znudzona. Że mnie to zabawi nieco Bardzo stary Siwy murzyn wziął ich Obok do komnaty Tak szepce Żyliby, że was bolą baty Dzieci srogi wrzask podniosły Ale patrzą na Jak ten człowiek strasznie dobry Batem wali wciąż o ścianę Dał im potem Placka z miodem I owoce bardzo dużym Wreszcie dosnu je ułożył na podłodze na miejscu z głową, w której szkany tkwiły oczy Także w nocy się zdawało, że lew wzrokiem koło toczy Gdy w pałacu wszyscy spali Wy ucichły gwar i Uciekajmy, rzekł murzynek I, jak, kto Które rzekł murzynek Wejmy tylko tę lwią skórę. I tą głowę, małpka resztę skóry niesie. Patrzcie, patrzcie, lew jak żywy, jakby w gęstym krążył lesie. I to, i to, aż murzynek rzekł z obliczem rozjaśnionym. Ja zaryczę, a ty machaj wciąż ogonem księżniczka w łóżku leży i chce sobie siepnąć właśnie, a tu nawet lepsze się zbliża, więc miast ziewnąć ja. nie wrzasi. A zaryczał lew przewrany, Zaraz cię w tej paszczy zgnioty, bo na karę ten zasłużył, który skrzywdzi całą sierotę. Już nie będę, nigdy, nigdy. Zła dziewczyna gorzko płacze. Skoro tak, rzekł lew łagodny. Dzisiaj jeszcze ci przebaczę. Do kurzyna, by uścisnąć tego człowieka. Murzyn cieszy się i mówi, teraz niech pan lew ucieka. Idźcie dalej, drogi dzieci, i niech wam się w drodze szczęści. Piękny dzień, ten zawod. Kiesiąt rozpadł drzęs. Wędrowali przez pustynie. Czasem we czasem w nocy. Żeby zaś nie zbłądzić w drodze, gwiazdy mieli do pomocy. śródziemne przyszli morze. Patrz, wielkie jakieś miasto. Ludzie chodzą po ulicy, a w przystanie odpoczywa sto okrętów na kotwicy Krążą wśród wielkiego zgiełku Umęczone nieco z głodu I by spocząć gdzieś na ławce weszli chyłkiem do ogrodu Patrz, Wszędzie klatki stoją Każda szczelnie zaś zamknięta A w tych klatkach siedzą smutne osowiałe w śnie zwierzęta Szepnęła Fiki Miki. Patrz, czym prędzej tam do środka Ta dostojna stara dama, to rodzona moja ciotka. O, były wy straszliwe klatki. Fiki boga macie miłe dziadki. Pewnie mnie nie poznajecie, Patrząc na mnie przez te kratki. Ja wam życie darowałem. puszczy. Komalaty. Ach, to prawda, rzekł murzynek, co się zdumiał niesłychanie. Lecz opowiedz, jak się stało, żeś jest tu dostojny pan? Smutna bardzo to historia i okropna drogi dzieci. Ludzie przyszli na pustynię i schwytali mnie do sieci. Choć mnie tutaj dobrze karmią, lecz mnie bardzo serce boli, bo po tymi tu jęczy, tu nie boli. Równocześnie małpki ciotka do kratklatki twarz przytula i tak woła, jestem dama i mam w rodzie małpki króla. Cicho, cicho, rzekł murzynek, wszystko będzie bardzo składnie, bądźcie tylko w pogodowiu, skoro tylko noc zapadnie. Wszystkie kogi, kogi, otworzyć wszystkie klatki, szakczące noc, nocy czworonogi. Gdyby i słoń i puma, struś i zebra, wilk i lancia, afrykańska małpia dawa. się ciocia babci kłania, ciekimiki za nią woła, lecz nie widać już nikogo, bo już... Goga w ręce klaszczy i powiada wśród radości. Na to stworzył Bóg zwierzęta, aby... Teraz my zmykajmy małpko, bo nas tu pokażą srodze. Świetnie! Rzeczy na to ona. Zmykam, stąd na myśli. Biegną, biegną wciąż przed siebie, aż stanęli za dyszani, Bo ujtko się lekko chciał ten rzekł muszynek Więc dyk przed nim małpka czyni I tak mówi Dobry panie Niech pan weźmie nas do Gdyni Pan kapitan tak się zdumiał Że czym prędzej wstał ze stołka Pytam po co głupie bądź Do koziołka Właśnie śliczny Śni poranek słońce świeci jeszcze blado, a murzynek i małpeczka. Jadą sobie, Jadą. Jadą. Czy to jeszcze pamiętacie? O w płyną sobie na okręcie. Polski okręt dymem bucha, gdy po wielkiej płynie fali, więc się dzieci zadziwiły, czy ten okręt fajny pali? Gdy spotkały kapitana, każde wdzięcznie mu się kłania, a on kazał im niezwłocznie marynarskie dać ubrania. Małpeczka, wielce rada, marynarski Strój ten wdziała, widzi, że Już w jednej części Z głową się ukryła cała Goga, Goga też Zmartwiony, wielką okazuje Troskę Mógłby bowiem w swoich spodniach Afrykańską Zmieścić wioskę Ale za to na okręcie Wciąż okrzyki Ty na masz tu szczyści I nawet że ta Goga-goga przy kucharzu też się sprawia bardzo dzielnie, dmucha w ogień albo czyści wszystkie garnki i patelnie. Trzeba na swój chleb zasłużyć, rzekł kapitan przed obiadem, bo kto je, a nie pracuje, ten jest tylko darmo zjadem. Po tygodniu na okręcie wielki zgiełk załoga czyni i oznajmia miłe dzieci. Dopływamy już do Gdyni. Z dala widać wielkie domy i kościoły pośród miasta, co wspaniałe i potężne w górę z morskich fal wyrasta. Patrzcie dzieci, rzekł kapitan, ukazując je w oddali, to Polacy z wielkim trudem Gdynię sobie zbudowali. Dynia jest jak wielka brama, co nie zamknie się przez wieki, a Polacy przez nią płyną na okrętach w świat daleki. Czule bardzo je uściskał i tak mówi, bądźcie zdrowe, same dacie sobie radę, znając śliczną polską modę. Marynarze je żegnają, życząc im szczęśliwej drogi, a pan kucharz czekoladę wcisnął w ręce gogagogi. Kiedy zeszły już z okrętu, jakiś chudy człek pospieszna i tak woła, szanowanie, to dla Państwa jest depesza, bo koziołek depeszował wyrazami w od mnie chlebem witam Was i solą narodzinnej mojej ziemi. Ned im rzekli różni ludzie, co przybiegli z dobrą radą, że wygodnie do Warszawy Wisłą niech na statku jadą. Więc muszyli na małpeczka Gdańsk. Zwiedziwszy na ostatek, wnet zostali zaproszeni na Wiślany, Biały statek. Płyną, płyną w górę Wisły, wciąż czymś nowym ciesząc oczy. Zobaczyli Czew i Toruń, Stary Grudziądz. Już stolicę widać stala, A na pierwszym wisi Wielki napis, który głosi Przybywajcie, mili goście". Miłe było to przyjęcie Pełne śmiechu i zabawy. Zaraz potem urod był Do Warszawy Mnóstwo dzieci szło na przecie, barwne nosem z A na cześć wspaniałym goście Wciąż wesołe nucą śpiewki. Czas im potem szybko płynął, już bociany odleciały, aż raz krzyknie ciekiniki, straszne rzeczy, świat jest biały. I murzynek z trwogą woła, oczom własnym mnie wierzę, niebo chyba jest poduszką, z której białe leci pierze. A to śnieg. Lecz go nigdy nie widziały biedne dzieci, przeto patrzą przerażone, a on le leci. Całe szczęście, że z wizytą przyszedł chłopczyk i powiada, w naszym kraju zawsze w zimie taki śnieg prześliczny pada. Dla każdego zaś berbecia to najmilsze marzenie, bo niedługo, moi drodzy, będzie Boże Narodzenie. Gwałtu! krzyknął Goga Goga, ruszać trzeba tej godziny, Ona święta do koziołka mamy przybyć, w odwiedziny. Przyniesiono ciepłych rzeczy od przyjaciół pełne kosze, płaszczy, szale, parasole, nawet buty i kalosze. Już pociągiem sobie jadą w stronę miasta Pacanowa, gdzie koziołek z panią żoną swe Dadecki chowa. Że zaś w licznym kozimrodzie rodzie była to największa postać, nic dziwnego, że matołek musiał kozim królem zostać. Zawsze wiosną sprawiał sądy. Siadł w wielkiej kus w gromadzie Godził właśnie, bójki karał Wielkiej przewodnicząc radzie. Czasem, gdy niesforne koźle Nabroiło ponad miarę, W miejsce, gdzie się plecy kończą Dostawało klapsus w barę Czasem przychodzili ludzie O to pytać i o owo On zaś słuchał i łaskawie Potem radę dawał zdrową na szlachetnej pięknej głowie miał koronę kapuścianą, którą czasem zjadł wieczorem, ale nową miał już rano. Gdy dowiedział się przez radio, że już jadą mi goście, wyszedł z wielką kus gromadą, aby witać mi przy Najpierw czule małkę ściska, potem chłopca wziął w ramiona i przedstawia im rodzinę. To my dziadki, a to żona. A nazajutrz sprawił ucztę w dzień Bożego Narodzenia. Taką ucztę, że ją wspomną do siódmego pokolenia. Wal się odbył niesłychany, choć odbywał się w stodole. A najpierw w kraju kozy siadł w głowym dniu przy stole. Wszystkie były capcapowski, czarna broda, pan Kosmaty, pani Beksa, panna Kizia i pan czarny i białe Sześć kucharek gotowało, że to potraw było tyle, że ich woń się rozchodziła za pacanów na trzy mile. Najpierw jedli słodką marchew, potem przewyborne siano, za czym świetny groch z na świąteczny stół podano. Że zaś goście jeść nie mogli owych pysznych znakołyków, więc im dali maka i pięćdziesiąt pierników. Radość była niesłychana. Śmiał się stary, śmiał się młody, a tymczasem goga goga opowiadał Wreszcie podniósł się koziołek, a miał w oczach wielkie ślody Pan matołek mówić będzie, zakrzyknęły wszystkie kozy Mili goście, rzekł koziołek, panie, panny i panowie Niechaj mi tu wolno będzie wypowiedzieć choć dwie słowie. Oto stoi tu przed wami stary kozioł, wiekiem steran. Ludzie zaś o takim mówią, że emeryt i weteran. Wiele ja przeżyłem przygód, niemalże już od kołyski, wiele wycierpiałem trudów często śmierci byłem bliski. Lecz niczego nie żałuję, choć mnie stare bolą kości. Bom dał wszystkim polskim dzieciom trochę śmiechu i radości. Wiedz zaś ty, o małpku, miła i ty, afrykańskie dziecię, że ta radość to skarb wielki na ogromnym, smutnym świecie. Śmieszne wyprawiałem hece, różne szopki i kawały, byle tylko wszystkie dzieci razem z mamą się zaśmiały. Wyczyniłeś mi to samo, więc was kocham sercem starym. Teraz wasze wznoszę zdrowie starodawnym tym kucharem. Podniósł w górę dzban bez ucha i pił z niego świeżą wodę, co wraz z łzami serdecznymi na szanowną katę. Teraz potem mała koza śliczna jak śniegi biała na cześć kości bardzo czuj wierszy zadeklamował. Teraz tańce, Teraz tańce zakrzyknęła. Niechaj bekną kozy stare, a murzynek i małpiątko poloneza pierwszą parę. I mazura i oberka tańcowali aż do rana, odkrzykując wciąż radośnie. Dwa miesiące już w gościnie bawią afrykańskie dzieci, Aż Murzyniek rzekł raz cicho, Także szybko czas ten leci. co po śniegu wciąż biegała, Coraz częściej w ciemnym kątku siedzi smutna, osowiała. Do matołka, tak powiada dobra paliłym mężu, Fikiniki nie wygląda bardzo zdrowa. A, nieszczęście, rzekł Koziołek wśród wielkiego przerażenia. Może... I gos jej zaszkodził. Może chora z przyjedzenia. Przywołali wnet doktora i ci pana korimpruszka, który zbadał ją i kazałby położyć ją do łóżka. Nic jednakże nie pomaga. Dzikimi ci leży cicha A gdy tego nikt nie słyszy Wtedy płacze Wtedy wzdycha Goga Goga nieszczęśliwy szuka rady W głębi głowy Bo pigułki nie pomogły Ani olej rycynowy Czemu jęczysz małpko droga? Zapytuje biedne dziecię. Sama nie wiem Małpka rzekła, strasznie źle mi jest na świecie. Wszyscy są tu dobrzy dla mnie, na tej ziemi gdzie śnieg pada, a ja myślę, że już umrę, mój murzynku, biada, biada. Pan Matołek, pełen trwogi uroczyście siadł na stołku, tak rzekł je sam do siebie. Pomyśl dobrze, mój matołku. Ona tęskni za swą ziemią, gdzie palmowe lasy rosną, bo gdy u nas sroga zima, tam już młodą pachnie wiosną. Posłuchajcie wszyscy młodzi, jest to serca obyczajem, Choć jest na końcu świata Za ojczystym tęskni graje. Och tak, tak Małpeczka rzeczy. Jestem tutaj tak daleko Móżnek na to łzy gorące Z oczu cieką Więc zaczęły się narady, jakie znaleźć tu sposoby, by na afrykańskie ziemie przenieść smutne dwie osoby. No, z patołkiem gadał długo, spoglądając wciąż na chmury, potem mieście w gorze zakupił i konotne mocne sznury. Księży Właśnie stanął w pełni Jak balon co u lata Wznosił się od samej ziemi Potem płynął na kraj świata. Kosz dołu uwiązali A do kosza wsiadły dzieci Dobra nasza Rzekł Matołek Księżyc zaraz w górę zleci Księżyc leciał, leciał w górę Ponad góry, ponad morza, tą niezmierną w chmurach drogą, którą kreśli ręka Boża A niedługo spadać poczuł z wielkich trudów aż czerwony. A wtem Goga, goga krzyknął. Małpko, patrz to nasze strony! Jak pan chynek, jak pan Janusz. Bardzo blisko byli skupy, kiedy kosz się nagle strątał, między palił slebrzyste skupy. Ale nic im się nie stało. zgrabnie z niego wyskoczyli, a po drodze popnił złażąc zerwać mogli garść taktyw. Dziękowali księżycowi, bądź zdrów nasz miesiączku złoty. A on mruknął, nie ma za co. Ja nic nie mam do roboty. Zewsząd w czarni biegną ludzie, krzycząc. Murzyn spadł nam z nieba. Na twarz i wołają, jego królem zrobić trzeba. winter, goga, goga. Czerwone ma buciki A najpierwszą damą dworu Jest najmilsza